Czytamy dalszy odcinek naszego rozkładania, z 8 rozdziału, od 34 wiersza do końca rozdziału. Któż będzie potępiał Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przeciwstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej?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 Ani inne, żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. przed sobą bardzo e, zniosły czy radosny fragment e, tego listu. Fragment, który ci, którzy podkreślają Biblię, mają mocno podkreślone. E, są to słowa, które dodają otuchy i mówią, jakie wielkie jest to zbawienie, które, m, które Bóg sprawił. E, te słowa też bywają e, różnie rozumiane w zależności od może od tego co przeżywamy może najczęściej jest to taka, takie potwierdzenie czy gwarancja tego że nie ma rzeczywiście żadnego potępienia dla tych którzy już się nawrócili czyli że tego zbawienia nie można utracić i zwykle te wiersze w ten sposób rozumiemy jest to też i potwierdzenie tego gdyby ktoś myślał czy jest coś co może sprawić że Chrystus przestanie mnie kochać. Więc na to też znajdujemy odpowiedź w tym fragmencie. Coś, co by miał wypłynąć ze mnie, albo może przyszło z zewnątrz, co miałoby sprawić, że ta miłość się przerwie czy ustanie. A może jeszcze w ten sposób można by to odczytać, że jeśli coś mnie spotyka, to znaczy, że Chrystus przestał mnie kochać kiedy te różne wydarzenia tutaj są wymieniane, prześladowania, na przykład głód, nagość, wtedy różne myśli mogą przyjść. Myślę sobie, że dzisiaj wierzący w Korei Północnej, gdyby mieli jakąś wyrwaną kartkę z Biblii i czytali to, bo posiadanie Biblii jest zapełnione, dla nich te słowa miałaby takie bardziej przekonujące, czy wielkie wrażenie niż na nas, którzy po prostu ze spokojem to czytamy i właściwie nasze prześladowania czy, czy miecz, czy niebezpieczeństwo to byśmy mogli tak zawęsić do różnych utrapień codziennego życia. Tam jednak jest to zagrożenie życia, bezpośrednie zagrożenie, ukrywanie się, ukrywanie swojej wiary, ciągłe życie pod strachem, właściwie zmuszanie do bawuchwalstwa, do czczenia władcy. Jest to coś, co, czego nie znamy. Więc dla tych ludzi, którzy żyją w bezpośrednim niebezpieczeństwie, te słowa mają takie bardziej bezpośrednie znaczenie. Myślę, że apostoł Paweł, który też wiele przeżył, co o czym wspomina w innych miejscach w swoich pism, to On też coś z tego przeżył na sobie. To jest Jego też bezpośrednie wrażenie, które po prostu odniósł w swoim życiu, że te różne przeciwności, nieraz bardzo mocne, życiowe, nie są w stanie ani sprawić, że Chrystus przestanie nas kochać, ani sprawić, że to zbawienie możemy utracić. A więc Kto może być przeciwko nam, jeśli Bóg jest z nami? No oczywiście nikt Kto może oskarżyć wybranych? No, jeśli Bóg usprawiedliwia, to kto może oskarżyć? Jeśli sędzia sędziów usprawiedliwia, to nikt nie jest w stanie oskarżyć Możemy nawet powiedzieć, że cokolwiek Ktoś by mógł o nas powiedzieć coś złego i nawet gdyby to było prawdą, to możemy zawsze powiedzieć chwała Bogu. Jednak Bóg takiego człowieka usprawiedlił. Kto będzie potępiał, Chrystus mógłby potępić. I czytamy o tej kobiecie przyłapanej na tym, że zradziła swego męża, że Pan Jezus mówi ja Cię nie potępiam. A więc Chrystus Jest tym, który zamiast potępić, to jeszcze umarł z grzecznika, jak czytamy w 34 wierszu. Drugą rzeczą jest zmartwychwstał. Właściwie każda z tych rzeczy jest niebywała. Tak o tym mówimy, jakby to było coś normalnego. Założyć buty i wyjść z domu, ale to jest, każda z tych rzeczy jest zupełnie wyjątkowa że Bóg schodzi na ziemię jako człowiek i umiera. To coś zupełnie nieprawdopodobnego. A więc umarł, zmartwychwstał. Czy widział ktoś kiedyś kogoś, kto umarł i zmartwychwstał? Chrystus zmartwychwstał. Był umarły i ożył. Dalej usiadł po prawicy Boga. Tego już uczniowie nie widzieli. Ale Duch Święty to zaświadczył. Chrystus siedzi po prawicy Boga. I dalej, jeszcze mało tego, czwarta rzecz jest, wstawia się za nami. Co to znaczy, że się wstawia? No to tak jakby był naszym adwokatem i mówi pozytywnie o nas. Jeśli ktoś miałby się za mną wstawić, to by musiał w jakiś sposób mnie przedstawić w dobrym świetle. Co może nie jest takie łatwe ale zobaczmy, cztery rzeczy. Umarł, zmartwychwstał, zasiadł po prawicy, wstawia się. Cztery rzeczy Chrystus zrobił i co jest ważne, On to zrobił dla nas. Umarł dla nas, zmartwychwstał dla nas, zasiadł po prawicy Boga dla nas i wstawia się za nami. To nie są małe rzeczy, Jakie Jakiej wielkiej rzeczy dokonał Chrystus dla nas Czyli kto czy co może nas potępić Czy skazać na jezioro ogniste że jesteśmy, Czy możemy być w czyichś oczach Jako ci znienawidzeni, ci wywrotowcy Ci, którzy zaprzeczają może jakiejś wierze ojców Otóż właśnie nikt nie jest w stanie nas potępić, bo Chrystus sam usprawiedliwia. Jest to coś wielkiego. Zauważmy, że Duch Święty, jak czytaliśmy w 27 wierszu, wstawia się za świętymi. Czyli tu na ziemi, kiedy my się modlimy, to Duch Święty wstawia się za świętymi. A tu widzimy Chrystusa, który jest w niebie, który wstawia się za nami. To znowu są wielkie rzeczy. Duch Święty tu na ziemi, Chrystus tam chwalę. Jeden i drugi. Dwie osoby boskości stawiają się za świętymi. To są wielkie duchowe pocieszenia dla nas. <tryk> wiesz jak już wspomniał o tych czterech rzeczach jak bym chciał się przyjrzeć tym dwóm pierwszym wszyscy ludzie umierają Z tego, co wiemy, tylko dwóch ludzi zmartwychwstało. Znaczy się nie. Nie umarło, ale weszli do nieba y, za życia. Henoch i Eliasz. Ale wszyscy pozostali, umarli. I to jest dla nas rzecz, powiemy tak, normalna. Y, nie jest to, to jest po prostu wpisane w nasze życie. Że ludzie po prostu żyją, urodzą się, żyją i umierają. I to uczynił też i Pan Jezus. Tylko, że On nie powinien w ogóle umrzeć. Dlatego, że nie był winny śmierci i Jego życie na tej ziemi po prostu nie powinno być zakończone. Jest też napisane, że w połowie dni moich zabierasz mnie. Ale jednak on umarł. Odebrano mu życie. Niewinnie. Ale kiedy ten właśnie, który zmarł, po trzech dniach zmartwychwstał, to już jest rzecz niebywała. Dlatego, że on sam zmartwychwstał i nie ze względu na to, że ktoś go wzbudził, stanął tak jak Pan Jezus stanął nad grobem Łazarza i powiedział Łazarzu wyjdź z grobu. Albo tak jak ten młodzieniec który był wynoszony z miasta Nain, ten jedyny syn matki. Pan Jezus zatrzymał ten pochód żałobny i yy, mówi do, tych, do tego młodzieńca, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Ale tutaj nie widzimy żadnej ludzkiej ręki, ani żadnego ludzkiego słowa, które zostało na ziemi wypowiedziane, i nic się nie stało ze strony ludzi, ani nawet i aniołów, że Pan Jezus zmartwychwstał. On sam zmartwychwstał, tak jak mówią nam inne miejsca, albo Bóg wzbudził Go martwych. To dla nas jest oczywiście rzecz yy, yy, dla nas yy, niepojęta, ale On sam zmartwychwstał. Dlatego, że On jest, yy, był niewinny. I To powinno radować nasze serca, że On jest zmartwychwstały. I jeszcze co do tego, On ma inne ciało niż nasze teraz. Miał takie same, ale teraz ma inne. I to jeszcze bardziej nas powinno radować, bo my będziemy mieć podobne ciała do Niego. Bo my zmartwychwstaniamy, tak i On zmartwychwstał. Te dwa fakty, które są tak blisko koło siebie związane, bo tylko dzielą Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie, trzy dni. I nieraz, właściwie przechodzimy koło tego tak bardzo szybko. Jak to Zbyszek wspomniał, że to były po prostu rzeczy, które przecież cała Jerozolima była tym poruszona O zmartwychwstaniu zaś oczywiście chcieli wszyscy zataić. Ale my jednak o tym zmartwychwstaniu wiemy i tym żeśmy się powinni radować, że Pan Jezus jest zmartwychwstały. I On, który właśnie dokonał tych cudownych rzeczy, swojej śmierci, że zmarł i że zmartwychwstał, innej, innego faktu nie mogło być, jak tylko to, że Bóg posadził go po Bożej prawicy. Po swojej prawicy. I ten, który powinien być naszym oskarżycielem, jest naszym zastępcą. Ten, który powinien nas oskarżać, tak jak w sądzie prokurator, to on właśnie ciągle za nami się wstawia, jest naszym adwokatem. I przecież przed naszym nawróceniem on sprawiał przez Ducha Świętego, żebyśmy my się nawrócili. A kiedy żeśmy się nawrócili, to nam ciągle i ciągle Duch Święty otwiera oczy, abyśmy Go jeszcze więcej mogli uwielbiać i jeszcze więcej podziwiać. I Pan Jezus nie przestanie się za nami wstawiać i o nas dbać, nas miłować. To się nigdy nie zakończy. Nigdy. Tu na tej ziemi oczywiście ta rzecz czwarta, która tutaj jest, napisana, że za nami się będzie wstawiał, w wieczności już miejsca nie będzie miała. Dlatego, że my będziemy już z Nim. Ciągle z Nim. I to, co mówi nam piąty rozdział objawienia, w tysiącletnim królestwie to raczej, tak mogę delikatnie powiedzieć, my, jako oblubienica Pana Jezusa, będziemy się wstawiać za świętymi tymi, którzy na ziemi będą jeszcze żyli. Ta sprawa się zmieni. Ale tutaj właśnie, w tym momencie, to teraz sam Syn, sam Jezus Chrystus stawia się u Boga za nami. To jest rzecz inna niż była yy, w, zanim Pan Jezus przyszedł na ziemię i inna też będzie, jak Pan Jezus będzie rządził na, przez tysiąc lat na ziemi. Ale właśnie ten moment teraz Ten czas łaski jest szczególnym czasem i to sam Jezus Chrystus, ten, który umarł, ten, który zazmartwychwstał, ten, który jest po prawicy Ojca, stawia się teraz za nami. Tak jak widzieliśmy tutaj aktywnie działa duch, wstawia się, aktywnie działa syn, wstawia się, ale też 32 werset mówi, że Bóg, ojciec, oddał własnego syna i jest tutaj powiedziane, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Czyli widzimy, że wszystkie trzy osoby bóstwa są tutaj zaangażowane aktywnie. I bardzo znaczące jest to, że to są wszystko aktywne formy. Czyli owszem, Pan Jezus został zabity, ale tu jest podkreślone, że to On umarł. On jest aktywny, czyli jest tutaj... Powiedziane bardziej ten aspekt, gdzie to on zdecydował, kiedy odda ducha. I też jest powiedziane: z martwych wstał, czyli nie został wzbudzony z martwych, jak na przykład Rzymian 10:9, że Bóg wzbudził go z martwych, ale tu jest wyraźnie podkreślone, że Chrystus sam z siebie z martwych wstał. Czyli ta myśl z Jana, drugi rozdział, gdzie jest powiedziane: zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję i mam moc, aby życie położyć i mam moc, aby życie wziąć z powrotem. Też jest wyraźnie powiedziane właśnie o tym aktywnym wstawianiu się. To wstawianie się generalnie jest to nieoczywiste, czy to jest przed Bogiem. Oczywiście przed Bogiem również. Ale, jak widzimy, wszystkie trzy osoby Boże są po stronie wierzącego. Więc tutaj wstawianie się prawdopodobnie ma szerszy aspekt. Ktokolwiek, kto by chciał coś przeciwko dziecku Bożemu powiedzieć, to spotyka odpór od Boga. Bóg się za wierzącym wstawia. I wiemy z objawienia, że szatan oskarża dzieci Boże. I tutaj, jak widzieliśmy w księdze Hioba, Bóg wystawił szat przed szatanem na temat Hioba bardzo pozytywne świadectwo. I to jest taka po prostu dla nas pociecha, że ten, który może na nasz temat opiniować, ten ma o nas najlepszą możliwą opinię i dzieli się tą opinią, nie wstydzi się nas. I teraz 35 werset. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie? To jest bardzo yy, ważne, żeby zdać sobie sprawę, że nic nie jest w stanie oddzielić dziecka Bożego od łaski Chrystusa, od miłości Chrystusa, nie jest w stanie pozbawić Go zbawienia. Bo niektórzy... Doszukują się. A co będzie, jeśli w wyniku utrapienia, y, czy różnych mobbingowych spraw pracy, albo popadnę w biedę i zacznę może y, żyć nieuczciwie, czy wtedy stracę zbawienie? Albo może w wyniku takiego utrapienia, y, które się zdarza, popełnię samobójstwo. Czy stracę zbawienie? Nie. Nic nie jest w stanie doprowadzić do utraty zbawienia kogoś, kto jest raz na zawsze zbawiony. Żadna rzecz. Utrapienie, czy to pochodzące od innych, to jest pierwsza myśl, bo to jest powiązane z 36, że inni prześladują wierzących. Przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale zanim ta myśl została podniesiona, to jest tutaj utrapienie, które też może pochodzić z powodów takich różnych, społecznych czy innych. Czy ucisk, czy prześladowanie, czyli ze względu na Pana Jezusa chrześcijanie zawsze są prześladowani. Nawet apostoł Paweł mówi, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowania znosić będzie. To jest zagwarantowane. Każde dziecko Boże ma obiecane, że jeśli chce żyć pobożnie w Chrystusie, będzie za to płacić w życiu codziennym cenę. Czy głód? Mamy wiele przykładów, że wierzących pozbawiano żywności tylko dlatego, że wierzyli w Pana Jezusa. Czy nagość? Także jest to upokarzające, bo chrześcijanin ma chodzić W sposób skromny, ubrany, zakrywający nagość. A tutaj mamy kogoś, kto z powodu tych okoliczności chodzi nagi, bez godności. I niebezpieczeństwo czy miecz? Nic z tych rzeczy. Żadna z tych rzeczy nie jest w stanie Dziecka Bożego oddzielić od zbawienia. Kto jest zbawiony? ma nową naturę, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem i to jest proces nieodwracalny. Nowe stworzenie, narodzenie na nowo wywołuje zmianę na nowe stworzenie. I nowe stworzenie nie może w wyniku czegoś tam stać się znowu starym stworzeniem. Po prostu już jesteśmy mieszkańcami nowych niebios i nowej ziemi, w których Mieszka sprawiedliwość i jesteśmy ich częścią i po prostu nic z tych rzeczy ze starego stworzenia nie jest w stanie nic zrobić, co najwyżej przyspieszy moment przejścia do raju. Chciałem tylko jakby tutaj wspomnieć tą rzecz, że ten 34 wiersz, że który jest po prawicy Bożej, Boga, ten przecież stawia się za nami. To znaczy, że te dwa słowa, czy te dwa fakty są ze sobą bardzo mocno związane i tym samym ten przecież stawia się za nami. To jest mowa o Synu Bożym, o Panu Jezusie Chrystusie, który jest po prawicy Boga. Kiedy sobie przypominam przykład fakty z księgi Estery, na przykład jak Mordochaj miał stały dostęp do króla i on też jakby jest po prawicy Boga i on wstawiał się za innymi, ale przecież tak samo i Estera może nie jest najlepszym przykładem, ale jednak ona też wstawiła się za swoim ludem i naraziła nawet swoje własne życie. I tak samo i mamy sytuację, kiedy Dawid był już słaby i, i miał być Salomon jego następcą to też wiemy, że ta sytuacja była taka niejasna tam. i też matka Salomona stawiła się u króla, ty obiecałeś przecież, że syn mój będzie po tobie panował, także widzimy, że konkretne tutaj są takie fakty, może nie są aż tak jakby nie, nie kierują naszych myśli na to, co tutaj jest Ale fakt jest ten, że Syn, Jezus Chrystus, Syn Boży, stawia się u Boga za nami teraz. I musimy to też bardzo sobie cenić i dziękować naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, który osobiście ten fakt dokonuje. Jeszcze tylko krótko. 36. wiersz. Tutaj apostoł cytuje z psalmu 44. Z powodu Ciebie co dzień nas zabijają. Jest to szczególny psalm, ponieważ pisarz tego psalmu wyraża skruchę, że jako naród odstąpili od Boga. I że z tego powodu nieszczęścia na nich przyszły. I jest właśnie cytat z, z, no, z tego psalmu, z tej pieśni, gdzie ta myśl jest wyrażona. Ten podtekst jest taki tutaj, że z powodu tego, że opuścili Boga, to to ich spotkało. Ale tu widzimy, Nowy Testament często rzuca nowe światło na słowa ze Starego Testamentu. I to akurat jest to odniesione do tych, którzy są zbawieni i nie zapierają się Pana, ale właśnie świadczą o Panu i z tego powodu są narażeni na niebezpieczeństwo. Jak tu jest powiedziane, z powodu Ciebie. To nie jest oskarżenie, ale to, to się w sercu pojawia. To z powodu Ciebie tak nas traktują, Boże, z powodu Ciebie to nas spotyka. Gdybyśmy byli niewierzący, możemy sobie spróbować kiedyś wyobrazić, ile rzeczy by nas nie spotkało, ile przykrości, ile byśmy rzeczy nie musieli przeżywać, ile rozterek w sumieniu, byśmy się w ogóle nie zastanawiali nad wieloma rzeczami, ile razy musieliśmy być obrażeni, bo kogoś drażniło Słowo Boże, na przykład. Z powodu Ciebie co dzień nas zabijają. Czyli ze względu na Chrystusa uważają za owce ofiarne. Jeśli owca jest przeznaczona na ofiarę, to właściwie jej nie żal. To dobrze, że jest owca, dobrze ją zabić. Ona takie ma zadanie. Ma być zabita, żeby być tym zastępcą za czyjś grzech, albo żeby sprawić upodobanie dla Boga. A więc po prostu takie nic. Zabić owce. I tak często bywało w przeszłości i w różnych miejscach na świecie ciągle tak jest, że zabić chrześcijan jest to po prostu drobnostka. Kto czyta gazety misyjne, to się dowiaduje, że w Indiach są dziesiątki, jeśli nie setki Miejsc, gdzie chrześcijanie się spotykali, które są zburzone. Hindusi na wielką skalę niszczą miejsca spotkań chrześcijan. I dla, dla nich te słowa mają rzeczywiście żywe znaczenie. Z powodu ciebie codziennie nas zabijają. Tutaj apostoł ma taką myśl, I dalej to jest w tym następnym wierszu, że pozornie to, co tak właściwie ma za, w zamyśle, ma nas powalić, czy osłabić, zamknąć usta, zniechęcić, czy zaprzeć się Pana, to ostatecznie to wszystko, co nas spotyka, jak gdyby, co ma nam przeszkodzić, to ostatecznie nam pomaga. Tak to jest właśnie dziwnie między nami a Bogiem, że to, co właściwie miałoby nas usidlić czy powstrzymać, co tak naprawdę pomaga jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga. Bo właśnie w cierpieniu, w smutku, w prześladowaniu wierzący okazują jeszcze większą wiarę i Bóg też jeszcze w bardziej widoczny sposób po prostu działa przez tych ludzi. mamy 3 minuty? Ja tylko chciałem podkreślić to, że tu właśnie w tych pierwszych trzech wierszach, jak gdyby rozważanych w 31, 2, 3, 4, widzimy te czynniki Boże, które nie mogą nas w żaden sposób odłączyć od miłości Bożej, od zbawienia, od tego, że będziemy w bliskości Chrystusowej. A tu teraz te wiersze właśnie 35, 36, 37 pokazują te czynniki ludzkie, że one również nie mogą nas od tego odłączyć, mimo że one są niby od nas zależne, tak jakby. Chociaż ten 37 wiersz właściwie pokazuje, że my przez Pana Jezusa potrafimy to wszystko przezwyciężyć. Sami z siebie, może nie, ale właśnie przez Pana Jezusa, który nas umiłował. Przez tą miłość, przez to, że przez Jego moc Przez to wszystko potrafimy to, te wszystkie rzeczy, które tu są opisane w tym 35 i 6 wierszu, przezwyciężyć. I tak właściwie to całą mocą i siłą w nas jest sam Pan Jezus. Chciałem jeszcze... Taka myśl mi przyszła do tego 35. wiersza bracia już poszli do przodu że one idą, te wiersze, jakby z mniejszego utrapienia w większe coraz bardziej jakby schodzą z dołu do góry albo i odwrotnie utrapienie nie jest tak trudne jak ucisk ucisk nie jest tak trudny jak prześladowanie prześladowanie nie jest tak trudne jak głód A głód nie jest tak trudny jak już nagość, bo można nawet i yy, ze względu na to umrzeć, dlatego że być całkowicie wychłodzony. A nagość nie jest tak trudna, jak niebezpieczeństwo, bo ono już czyha. A niebezpieczeństwo nie jest tak trudne jak miecz. Widzimy, że yy, Słowo Boże akurat nie bez powodu te sytuacje i te trudności tutaj yy, ustawiło w, w takiej kolejności, bo i teraz chciałbym wyrazić to tak, że człowiek wierzący może umrzeć w utrapieniu, ale mimo to yy, nie jest odłączony od miłości Chrystusowej. Człowiek wierzący może umrzeć w ucisku, ale mimo to nie jest odłączony od miłości Chrystusowej. Człowiek wierzący może umrzeć w prześladowaniu, ale mimo to nie jest odłączony od miłości Chrystusowej. Człowiek wierzący może umrzeć przez głód ale mimo to nie jest odłączony od miłości chrystusowej. Człowiek wierzący może umrzeć w nagości, dlatego, tak jak już wspomniałem, ze względu na to, że będzie nagi i tym samym, yy, tym samym po prostu zmarznie i umrze. Ale mimo to nie jest odłączony od miłości chrystusowej i człowiek wierzący może być w niebezpieczeństwie i mimo to nie jest odłączony od miłości chrystusowej, i człowiek wierzący może być pod mieczem tak jak y, wielu wierzących straciło w ten sposób życie świadomie byli może powiedzieć ścięci, tak jak na przykład Jan Krzciciel poszedł kad do więzienia i ściął miecz i przyniósł głowę Herodowi także widzimy, że mimo to choćby miecz nie są odłączeni od miłości Chrystusowej I możemy przechodzić małe utrapienia, małe uciski, małe prześladowania, mały głód, małą nagość, małe niebezpieczeństwo i może nawet nad nami czyhać mały miecz, ale oczywiście może być też i bardzo odwrotnie, bo mogą być wielkie utrapienia, wielki ucisk, wielkie prześladowania, wielki głód, wielka nagość, wielkie niebezpieczeństwo i wielki miecz, ale mimo to, nie będziemy odłączeni i żaden wierzący na ziemi nie jest odłączony od miłości Chrystusowej ale to właśnie stało się przez to co się stało na Golgocie ale chciałbym powiedzieć że właśnie jeden jest wyjątek w tym wszystkim dlatego, że Pan Jezus Chrystus który był na Golgocie i wołał Boże mój Boże mój, czemuś mnie opuścił To właśnie on w tym wszystkim, to wszystko przeszedł, a mimo to był opuszczony. на твою